No do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Obrzańska. Dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Sześcioro nowych sędziów weszło do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Na miejscu jest nasza reporterka. Polska piłka w żałobie. Nie żyje Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji, miał 49 lat. O Warszawie w Budapeszcie mówi przed wyborami na Węgrzech premier Donald Tusk. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przyjechali do pracy. Wczoraj cała szóstka złożyła ślubowanie w Sejmie, a następnie wysłała stosowne zaświadczenie o tym fakcie do prezydenta Karola Nawrockiego. Ten takiej formy ślubowania nie uznaje, podobnie jak prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Przenieśmy się zatem po raz kolejny przed siedzibę Trybunału. Tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszka, powiedz, z czym przyjechali sędziowie i czy ich pojawienie oznacza, że rozpoczynają formalnie pracę? No, sędziowie, ta cała szóstka, o której się, przyjechali do Trybunału o godzinie 12.20. Jednym busem mają ze sobą, tak mówił w rozmowie ze mną jeden z sędziów w rozmowie telefonicznej, zaświadczenia notarialne o złożeniu ślubowania. Mają wszystkie niezbędne dokumenty do tego, aby ich wybór, ich ślubowanie uznał prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. No a co ten zrobi po tym, jak zobaczy takie notarialne pisma? No tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Możemy się spodziewać, bo taką procedurę już wczoraj prezes stosował, że porozmawia z każdym z sędziów z osobna, a potem być może spotka się z nami z dziennikarzami i wyjaśni, poinformuje czy, jaka jest jego decyzja, a czy da im gabinety, da biurka i przydzieli sprawy, no wczoraj mówił, że dla niego formalnie ślubowanie złożyła tylko dwójka sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska i dla nich ma tylko przygotowane miejsca pracy. Sytuacja na bieżąco śledzi Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za te relacje. Ogromna strata dla całej piłki polskiej piłki nożnej i reprezentacji. W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, asystent trenera polskiej kadry Jana Urbana i wieloletni piłkarz oraz trener, trener Legii Warszawa. zasłabł w parku podczas porannego biegu. Wieloletni kolega z boiska i podopieczny Magiery, Marek Saganowski, mówi, że to była wielka postać polskiej piłki. Będę pamiętał Jacka Uśmiechniętego, Jacka Zawodnika, z którym niedawno spotkałem się na meczu Raków Częstochowa Fiorentina. Jestem w ogromnym szoku, żalu, że Jacek bardzo dużo dobrego zrobił już dla polskiej piłki, a jeszcze dużo przed nim było, No, ale to już jest skończone. W ostatnich latach Jacek Magiera prowadził Śląsk-Wrocław i doprowadził drużynę do Wicemistrzostwa Polski.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 Trzynastolatka sprzedawała narkotyki swoim rówieśnikom ustalili policjanci z Gdańska. Środki odurzające trafiły do niej, do niej od 18 osiemnastolatka. Sprawa weszła na jaw na początku kwietnia. Policjanci przeszukali dom dziewczyny.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 Powiedziała Aleksandra Filip z Policji w Gdańsku. Osiemnastoletni dealer usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 20 lat więzienia. Przed sądem dla nieletnich staną także dwie trzynastolatki. Premier Donald Tusk komentuje nadchodzące wybory na Węgrzech. Kaczyńskiemu nie wyszedł Budapeszt w Warszawie, ale bardzo możliwe, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie, napisał szef rządu. Węgrzy zagłosują w najbliższą niedzielę. Przeciwnicy obecnej władzy organizują wieczorem koncert. Wystąpi ponad 50 wykonawców. Ruch Obywatelskiego Oporu, który zorganizował wydarzenie, nazwał je wielkim koncertem demontażu systemu. Jego założyciel, pisarz i celebryta Robert Pugier powiedział, że to ponadpartyjna impreza wszystkich tych, którym nie podoba się sytuacja na Węgrzech i system stworzony przez elity Fidesu z Wiktorem Orbanem na czele. Organizatorzy proszą jednak, aby nie przynosić na miejsce żadnych emblematów partyjnych. To kultura ma być siłą, która zniszczy ten system. Na liście wykonawców najgłośniejsze nazwiska węgierskiej sceny muzycznej. Każdy z artystów wykona tylko jeden utwór, który pomoże w Kulturalny sposób zakończyć rządy obecnego układu politycznego na Węgrzech. Koncert odbędzie się pod hasłem To co dzisiaj jest kulturą, jutro będzie polityką. Wstęp na niego jest całkowicie bezpłatny. Pieniądze na jego realizację zostały zebrane w publicznej zbiórce. W ciągu kilkunastu dni Węgrzy wpłacili na rzecz koncertu w przeliczeniu ponad pół miliona złotych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl do końca dnia sporo pogodnego nieba, tylko w zachodniej części kraju więcej chmur i słabe opady deszczu. Od 5 stopni na południowym wschodzie, do 9 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. W nocy zrobi się bardzo zimno, synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami dla 16 województw. Lokalnie temperatura może spaść do minus 8 stopni. Ogłoszenie społeczne.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 Cytryny tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Kart. Tak, cytryny tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Kart. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.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 Żegnamy reklamy, trójka program trzeci Polskiego Radia. I już 9 minut po godzinie 13. Terra kultura Michał Jakubik, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska, to ja. Zapraszamy do godziny 15. Dwie godziny z różnymi wydarzeniami, ale także ideami, spotkaniami, które są ważne. Będą to także spotkania zagraniczne. Jakie? To się okaże. Ale zaczniemy od naszej piosenki dnia, a dzisiaj jest świetna On My Soul i Bruno Mars. Ależ roztańczony. Co gra w duszy Bruno Marsa? O, to mogliśmy posłuchać. Jest soul, jest funk, jest dużo tanecznego, słonecznego grania, ale także piękny śpiew. On My Soul, ten utwór pochodzi z wydanego pod koniec lutego pełnowymiarowego albumu studyjnego Bruno Marsa. Czwarty album w całości, znakomity, dokładnie tak jak w tej piosence. I do tańca, i do Słuchańca, czyli do słuchania audycji na przykład. Świetnie można podsłuchiwać przeróżne albumy pomiędzy audycjami, ale my też proponujemy swoją muzykę, tak jak tutaj w tera Kultura. Co dzisiaj do 15? Będzie się działo, będziemy na przykład nad morzem... Nad możemy Śródziemnym to około 80 km od Sycylii. Może ktoś już wie, zmierzymy tam puls, tętniący puls pewnego biennale. Za chwilę wskoczymy do Instytutu Fotografii Ford w Warszawie. Będziemy także w teatrze na festiwalu Kontrapunkt. To z Zuzanną Berendt, co wydarzy się jeszcze do godziny 15. Tego nie zdradzę, ale proszę z nami zostać. Proszę Proszę zostać oczywiście dłużej, ale teraz na pewno, ponieważ Subtract, Days Go By i Toro i Mła czekają już w blokach startowych. Tak, wybrzmiał nam ten utwór i myślę, że wprowadził romantycznie dosyć na końcówce do tematu, który niezwykle mnie intryguje. Tak jak intryguje mnie fotografia i miejsca fotografii przynależne, niewiele ich w Polsce mamy. Takich miejsc, które są stricte przeznaczone tylko na pokazywanie, prezentowanie fotografii, opowiadanie o historiach, które chcą nam przekazać za pomocą zdjęć fotografowie, fotografki, osoby fotografujące. No ale także to jest o wiele szersze spojrzenie. Dzisiaj przy okazji fotografii mówimy i o wizualności, opowiadamy o książkach fotograficznych, które są prawdziwymi perełkami wydawniczymi. Jeździmy po całym świecie na targi, zdobywamy nagrody, jest się czym cieszyć. No i także radość, że Instytut Fotografii Ford w Warszawie zyskuje nowe życie. I w związku z tym dzisiaj w Terra Justyna Kociszewska, dzień dobry. Dzień dobry. I Katarzyna Białousz, dzień dobry. Dzień dobry. Prezeski Fundacji Instytut Fotografii i Fotografii Ford. Fotografki też trochę, bo fotografujecie na swój użytek, ale prezeski brzmi bardzo poważnie tylko, że wy jesteście takimi prezeskami, które nie tylko prezesują, grożą palcem i mówią szybciej, szybciej, szybciej, albo tu trzeba przełożyć, tam trzeba zrobić, ale także robią pracujecie... szybciej, szybciej, szybciej. Robią <gry> szybciej, szybciej, szybciej, ale także pracują bardzo mocno merytorycznie od lat y, z fotografią. Co z tym fortem? Jak on będzie wyglądał? Za chwilę dwie wystawy i oficjalne otwarcie w tej nowej odsłonie, ale przypomnijmy, czym jest fort, y, jak on działa i czym on będzie tak naprawdę w tej nowej odsłonie w tym nowym rozdaniu? Ford działa już od 10 lat, a więc to nowe otwarcie jest pomyślane też jako uczczenie rocznicy istnienia Instytutu Fotografii w Warszawie. I nowe otwarcie związane jest z naszym rozwojem. Instytut był pomyślany jako miejsce, które prezentuje głównie polską fotografię, współczesną fotografię, a my Otwierając nową siedzibę chciałyśmy poszerzyć wystawy, które będą dostępne dla zwiedzających i otwieramy się na fotografów międzynarodowych, jak również na klasykę. I zmiany są też takie czysto przestrzenne. Przenosimy się do... Dwa, dwie drzwi obok, dwie pary, dwie pary, drzwi obok. Od razu powiedzmy, że to jest też e, bardzo ciekawe miejsce. Tak, Zaglądamy do teraz. fortu Mokotów. No to prawdziwy stary fort. Prawdziwy stary fort, w którym też jest bardzo dużo zieleni, jak się wychodzi z wystawy, to się słucha głównie ptaszków, więc naprawdę bardzo polecam, nie tylko fanom fotografii, ale przyrody również i w tym forcie przenosimy się do miejsca, które jest jeszcze bardziej fotograficzne, był taki okres historii fortu, w którym było tam kilkanaście studiów fotograficznych, foto i wideo i Jedno z nich się ostało i ostała się w nim wielka 11 na 11 metrów cyklorama, która pozostaje sercem obecnej siedziby i która teraz będzie pełniła funkcję wystawienniczą. Przenosimy się do starego studia fotograficznego, 480 m2 przestrzeni, co pozwoli nam robić... gdzie pokazywać. Tak, co pozwoli nam przede wszystkim pokazywać dwie wystawy równocześnie, więc zwiększamy ilość um, powodów, żeby pofatygować się do Fortu i do Instytutu Fotografii Fort. Ja zapytam od razu o te ptaki jeszcze, e, ponieważ skoro jest to miejsce, Fort Mokotów w Warszawie, przypominam, e, i można posłuchać ptaków e, i na wernisażu, ale także na spacerach porannych, bo być może warto pospacerować sobie. A może i na fotospacerach, I... które planujemy. O, na przykład, hmm. czy wobec tego, to ja od razu przepraszam, bo ja mam tutaj pytanie bardzo poważne. Jesteście otwarte na fotografię przyrodniczą? Tak, planujemy już jedno wydarzenie związane właśnie z fotografią przyrodniczą, ale też całkiem na serio zapraszamy do odkrywania fortu oprócz fotografii, dlatego że nie tylko ptaki, ale też zabytkowy drzewostan. A żeby uprzyjemnić te eskapady, to w forcie będą nie tylko wystawy, ale też otwieramy kawiarnię i księgarnię fotograficzną która będzie takim rozszerzeniem naszej działalności, bo wiadomo, że nie wszystko daje się pokazać na ścianach, ale przeglądanie albumów fotograficznych to jest przyjemność sama w sobie i dlatego drugim sercem, oprócz tej cykloramy, o której wspominała Justyna, sercem naszej instytucji jest czytelnia fotograficzna z największym w Polsce takim bezpłatnie dostępnym księgozbiorem właśnie albumów fotograficznych i też magazynów fotograficznych. Świetna informacja to też taki ukłon, a właściwie zmierzenie w kierunku miejsc związanych z kulturą, czy to pokazujących sztukę współczesną, czy fotografię, no, które myślą i wychodzą do nas z taką propozycją, żeby także z tą fotografią w jakiś sposób odpocząć, żeby poszerzyć oddziaływanie miejsca, nie tylko na zasadzie, o, wchodzimy na wystawę, wychodzimy, bo nie mamy co ze sobą zrobić, ale pozostać trochę z wami z wystaw, porozmawiać może o tym, co zobaczyliśmy, podzielić się albo jeżeli ktoś lubi spędzać czas sam ze sobą albo ma taką potrzebę, po prostu usiąść ze świetną książką fotograficzną. Świetny no to dokładnie, dokładnie chyba ujęłaś to, o co nam chodzi, że teraz to będzie takie miejsce, w którym można zrobić sobie półdniową albo całodniową wycieczkę, zmierzać pomiędzy różnymi jego zakamarkami, w międzyczasie sobie zrobić spacer, wrócić na kawę i po prostu jest, jest co robić, jak z tą fotografią obcować na wiele bardzo różnych sposobów. To uwaga cała polska teraz zapisuje adres Fort Mokotów, Warszawa ulica Władysława Szpilmana 6 To teraz pozwólcie, że zrobimy krótką przerwę i za chwilę opowiemy i o szumnym otwarciu i o dwóch niezwykle intrygujących wystawach, które na, tę, na to otwarcie proponujecie. Jakie marzenia mają dzieciaki wyśpiewały Duit? A jakie marzenia mają ci, którzy kochają fotografię? Może wizytę w Instytucie Fotografii Ford z nami prezeski Fundacji Instytutu Fotografii Ford Justyna Kociszewska i Katarzyna Białąusz. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiadałyście o tym, czym Ford y, będzie, bo Ford działa od 10 lat, tak jak e, wspominała Justyna Kociszewska. Natomiast e, teraz jeszcze poszerza pole oddziaływania, zmienia formułę. E, Ford Umiejscowiony w bardzo ciekawym miejscu, bardzo też ładny architektonicznie, to jest Fort Mokotów, a my już od 22 kwietnia, kiedy nastąpi to szumne otwarcie nowego rozdziału w historii Instytutu, będzie można to wszystko zobaczyć. Fort, chcemy jeszcze coś dodać do tego, co będzie miał nam do zaoferowania w przyszłości albo już nawet teraz? I już nawet teraz dla wszystkich, którzy nie będą mogli dotrzeć na to otwarcie 22 kwietnia albo do Warszawy nie jest im tak bardzo po drodze, zapraszamy na naszą stronę internetową, dlatego że rozszerzyliśmy naszą działalność o wystawy, które pokazujemy tylko online. Na start są to dwie prezentacje, Pawła Jaszczuka o cosplayu i druga Marty Bogdańskiej o tytule Ciepłe Lody, Mówiąc o emigracji w latach 80. wielu osób z Polski do krajów Afryki Zachodniej. Takie pokoleniowe doświadczenie, które wiele osób dzieliło i Marta właśnie prezentuje swoje fotograficzne wspomnienia z tamtych czasów i doświadczeń. Ale to ciekawe. Zapraszamy serdecznie. Ale jak znamy Martę Bogdańską, to jest artystka, która bardzo poszerza pole oddziaływania historii i fotografii. Zatem, o, już przebiera tam, kopytkami, żeby zajrzeć się stronę. Kopytkami i klawiszami, zapraszamy. <głos> Mam coś dodać? Jeżeli <głos> też. Tak, <głos> je, jeśli chodzi o Martę, to e, może to będzie ciekawe, bo ona tam działa dużo bardziej z kolarzem z taką formą, którą rozpoczęła przy poprzedniej wystawie, która też była pokazywana w Instytucie Fotografii Ford. I na stronie internetowej mamy nie tylko wystawę online, tylko też zakładkę o gdzie rozpoczęłyśmy budowę zbiorów fotografii bardziej może bardziej trochę klasycznej, bardziej historycznej. Zostały nam udostępnione mm, część zbiorów Andrzeja Świetlika i Witka Krasowskiego. Więc y, kto nie będzie miał akurat możliwości przez najbliższe dwa miesiące pofatygować się do Warszawy, to mamy nadzieję, że będzie mógł sobie pozwiedzać trochę naszą stronę. A strona to instytutfotografifort.org.pl y Nieskomplikowana jest to nazwa, ani nie nieskomplikowany jest to adres, więc zachęcamy, żeby wchodzić od razu i być może zaplanować już wizytę w Warszawie 22 kwietnia. E, aż trzy odsłony, ale dwie wystawy. E, tak, e, odsłona pierwsza to odsłona naszej nowej siedziby. E, odsłona druga to jest ta właśnie jedna z nowości, to znaczy wystawa nie polskiego fotografa i twórcy, Christopher Anderson, razem z Marią Durą, która jest kuratorką i bohaterką jego zdjęć, a prywatnie też partnerką. Będą mieli wystawę, która nazywa się Trylogia Rodzinna i to jest zamknięcie pracy nad projektem Christophera. On wydał trzy książki fotograficzne poświęcone swojej rodzinie w okresie, w którym zdecydował się nie nie brać dalej aktywnie udziału w fotografowaniu konfliktów wojennych, czym się zajmował przez bardzo długi czas dla New York Times New Yorker, naprawdę gigantycznych tytułów. Wrócił bardziej na łono rodziny, ale aparat nie odłożył e, i fotografował pierwszego syna, a potem córkę, a także swoją partnerkę. I teraz wydarzyła się taka rzecz, że te wszystkie zbiory em, wzięła na warsztat e, właśnie jego partnerka, bohaterka, małżonka i ułożyła je po swojemu. E, spojrzała i z, o, opatrzyła komentarzom którym którym pokazuje trochę drugą stronę, y, y, y, drugą stronę obiektywu i to będzie jedna z wystaw, druga wystawa to Kuba Dąbrowski y, w podróży służbowej. To do Kuby jeszcze, już, tak. Tak, uzdaje. do Kuby jeszcze przejdziemy, ale ja jeszcze bym zatrzymała się na Christopherze Andersonie. E, tryptyk San, Pia i Marion to jest sekcja zdjęć przeróżnych, ale podzielonych jednak tego samego projektu. ciekawe jest to, jak Anderson z pełnokrwistego komentatora, za pomocą obrazu komentatora rzeczywistości trudnej, wojennej, brutalnej, zagląda teraz w rodzinny świat. Jak ten świat wygląda? Możemy trochę zdradzić? Oczywiście są, możemy zdradzić, zachęcając, żeby jednak zawsze przyjść i obejrzeć to też samemu, ale to są zdjęcia, które z pozoru wydają się błaha, takie momenty, które bardzo wiele osób dokumentuje. Wspólne śniadanie rodzinne, dorastające dzieci, codzienność, która może wydawać się tematem nie tak ważnym, jak właśnie konflikt, dokument. Jesteś celebreci, natomiast Christopher, który zaczął robić te zdjęcia po prostu z takiej potrzeby fotografowania, w momencie, w którym zaczął poświęcać swój czas tacierzyństwu, po paru latach zobaczył, że właśnie te zdjęcia układają się w projekt, o którym sam mówi, że jest dla niego projektem najważniejszym. Czyli od takiej codzienności przeszedł do projektu życia. Dlatego, że mówi, że to jest projekt, który odzwierciedla to, co jest mu najbliższe. To, co wywołuje w nim emocje dla niego najważniejsze i najbardziej intymne. I tutaj w tej kolaboracji ze swoją żoną ta współpraca zaowocowała projektem, który zaprasza nas wszystkich do spojrzenia, które momenty z pozoru błaha mogą naprawdę stanowić dla nas ważne wspomnienia i pokazywać, że codzienność jest rzeczą bardzo, bardzo wartościową. Trylogia rodzinna i wspomniane pod tytuły San Pia i Marion to Christopher Anderson i Marion Durant. To jest y, numer jeden, chociaż nie gratyfikujemy tutaj, co nie, jest numer jeden. Nie, nie stawiamy tutaj na pudle, co A. jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Po prostu o tej wystawie opowiedziałyście jako pierwszej. Natomiast na drugi pstryk przerzucam się e, nie tyle do Polski, ale z polskim fotografem, który mieszka już w Berlinie. To jest bardzo zawiła historia. Kuba Dąbrowski, myślę, że ci, którzy śledzą świat fotografii od lat, wiedzą i znają ten bardzo swoisty, niezwykły język tego fotografa artystycznego, ale myślę, że jest spora grupa, nie wiem czy w Polsce, ale na pewno na świecie, osób, która śledzi pisma modowe i tam także znajdą zdjęcia Kuby Dąbrowskiego. W podróży Kuba jest osobą, człowiekiem, który właściwie cały czas jeździ. Czy to o tych wyjazdach służbowych, pokazów, e, największych pokazów na największych wybiegach europejskich, nie tylko? Tak. E, te wystawy... E, Współgra o tyle z wystawą Christophera Andersona, że właśnie też opowiada o tej codzienności, codzienności świata mody, w którym Kuba uczestniczy na co dzień jako dziennikarz jednego z najbardziej znanych dzienników modowych WWD, dla którego pracuje na co dzień, dokumentując największe pokazy mody i tygodnie mody, w, głównie w Europie, ale nie tylko. I Kuba wiele lat temu zauważył, że też coś, co się wydawało tylko otoczką, jakimś takim błahym elementem tej pracy, czyli wspólnota fotografów, którzy właśnie dokumentują te wielkie wydarzenia modowe, że to przekształciło się w coś dla niego niezwykle istotnego i coś, co chciałby pokazać światu właśnie w projekcie Podróż w Podróży Służbowej, który kuratoruje Piotr Niepsuj, z którym Kuba pracował wielokrotnie przy edycji różnego rodzaju zinów. Kuba Dąbrowski, który bardzo często pojawiał się na antenie Trójki, kiedy wyjechał do Berlina, to te ucięły nam się trochę kontakty. Też nas trochę tutaj nie było, ale wróciliśmy. Z Kubą obiecuję, porozmawiam na antenie, ponieważ bardzo jestem ciekawa, co dzieje się u niego artystycznie. W zeszłym roku wydał także swoją autorską książkę fotograficzną. Będzie o czym rozmawiać. A tymczasem zapraszamy do Instytutu Fotografii Fort w Warszawie. Te obie wystawy zostaną pokazane przy okazji otwarcia tej nowej odsłony Instytutu Fort. Nowa siedziba, teren warszawskiego fortu Mokotów, loftowe wnętrza, kawiarnia, oczywiście 480 metrów kwadratowych, dwie galerie i Mnóstwo, mnóstwo fotograficznego dobra, przynajmniej tak to się zapowiada. Proszę zaglądać na stronę, której adres przypomnijmy. www.fiff.org.pl. Tak. Oraz data? 22 kwietnia o 19 otwieramy. Prezeski patrzą na siebie znacząco, czy wszystko się zgadza. Ja potwierdzam, przynajmniej tak mamy tutaj napisane, że 22 kwietnia zaglądamy do Instytutu Fotografii Fort w Warszawie. Dziękuję Wam bardzo. Justyna Kociszewska, Katarzyna Białouszny od zobaczenia na wystawach. Dziękujemy, do zobaczenia na wystawach i na wydarzeniach towarzyszących. Polecamy stronę, żeby zajrzeć, co tam się jeszcze będzie dziać przy okazji tych wystaw. Więc dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia, a teraz przywita nas sofii. Sophie, ale ona potrafi skończyć się brutalnie fantastyczna artystka, która niektórym z tych, którzy jeżdżą na festiwale, interesują się muzyką, która jest produkowana przez producentów i producentki. Kojarzy się wprost z festiwalem krakowskim Unsound. A jeśli festiwal krakowski Unsound, to oczywiście wcześniejsze wydarzenie i to pod naszym patronatem. Bardzo cieszymy się. Efemera po raz kolejny w Warszawie. tu się od 8 do 14 czerwca w przeróżnych przestrzeniach i znowu Miejsce zostanie oddane właściwie wiele miejsc sztuce, muzyce, produkcją, tańcu, sztuką wizualnym, tym takim efemerycznym połączeniom, które na co dzień nie istnieją w jednym miejscu, na jednym wydarzeniu. Zatem będziemy coraz więcej i coraz szerzej o efemerze opowiadać. Zapraszam także do słuchania gości Jakubowskiej programu N3. Tam sporo muzyki, a ja konsekwentnie od przyszłego tygodnia. Dnia, będę grała coś, co będzie się łączyć z kolejnymi ogłoszeniami efemery. Przypominam, jeżeli już ktoś był na tym festiwalu, i jest zainteresowany, proszę ostrzyć sobie kły od 8 do 14 czerwca. A teraz Sault i myślę, że to będzie świetne podprowadzanie pod Zuzannę Berendt. Stawult, to jest propozycja muzyczna nie tylko na dziś, ale na wszystkie dni, jeżeli komuś brakuje słońca, chociaż w Warszawie słońca dzisiaj nie brakuje. Jak u Państwa, Agnieszka.opszańska, małpa Radio.pl, Ze mną Zuzanna Berendt. Teatralna odsłona przed nami. Byłaś tam, gdzie było słońce? Jeżdżę ze słońcem, więc ostatnio w Gdańsku, jak byłam, to słońce się pojawiło. Teraz będę kierować się na Szczecin i mam nadzieję, że tam też słońce spotkam. Czy mamy rozumieć, że jeżeli odwiedzasz teatralnie wiele miejsc, to jedziesz tylko tam, gdzie świeci słońce? Niestety nie zawsze tak się zdarza, bardzo żałuję. To, co mnie pociesza, to to, że zazwyczaj o godzinie, o której zaczynają się spektakle, już słońca generalnie nie ma, więc nie jest to aż taka duża strata, że się wchodzi do tych teatralnych sal, zasiada i czeka na rozpoczęcie widowiska. Ale już niebawem będziemy zasiadać, ale będzie okazja do tego, żeby zmierzyć się z bardzo różnymi teatralnymi konwencjami, ponieważ to... O, na co dzisiaj zapraszamy, to kontrapunkt, czyli znak, że jedziemy do Szczecina. Coraz krócej z różnych stron Polski jedzie się do Szczecina, czy pociągiem. Jak słyszeliśmy w naszych serwisach, balonem raczej nie polecamy, ale pociągiem chyba najlepiej. Tak, pociągiem najlepiej. Z Warszawy to już wypada całkiem nieźle, ale właściwie i z tych dalszych części Polski też, też się da. Polecam z Białego Stoku, to jest podróż życia. A no to musimy się kiedyś wybrać razem, bo takiej trasy jeszcze nie robiłam do, do Szczecina. Ale kontrapunkt, ciekawe wydarzenie. Tak jest. Kontrapunkt w ogóle zaczyna się już dzisiaj, czyli jeżeli ktoś na przykład zastanawia się nad tym, co można zrobić z wolnym weekendem, to można wejść na stronę internetową festiwalu Kontrapunkt i sprawdzić sobie, co jest w repertuarze. To jest taki festiwal, który współorganizują dwie instytucje teatralne ze Szczecina. Jeden to jest Teatr Współczesny, a drugi Teatr Lalek Pleciuga i spektakle będzie można oglądać właśnie w siedzibach tych dwóch teatrów. I wydaje mi się, że to jest taki festiwal bardzo specyficzny, na którym bardzo różne grupy widowni znajdą coś dla siebie, bo program zasadniczo dzieli się na trzy nurty. Ten taki najważniejszy pewnie z perspektywy teatromanów wyczekujących przyjazdów różnych produkcji zewnętrznych do Szczecina, to jest nur nurt konkursu Formy Międzynarodowego ale jest też nurt spektakli towarzyszących i nurt młodzi na kontrapunkcie, gdzie można zobaczyć kilka bardzo ciekawych produkcji dla młodszej widowni, głównie nastoletniej, która jest główną grupą odbiorczą Teatru Pleciuga, więc nie zabraknie też mm, propozycji dla tej grupy. To jest też takie wydarzenie, które pozwala nam spojrzeć na teatry i bardzo różne konwencje, szeroko, bardzo szeroko, ale także taniec współczesny. Tak jest, no w tym, ten nurt konkursowy właściwie pod tym względem jest bardzo, bardzo ciekawy, bo tutaj mamy z jednej strony takie produkcje, o których już nawet rozmawiałyśmy na antenie, jak Fobia Markusa Orna, czyli spektakl, który wygrał Boską Komedię w 2024 roku, czy Orfeusz Anny Smolar, ale też wchodzi duch Weroniki Szczawińskiej, więc takie spektakle... Artystów, którzy trochę balansują na tej granicy między teatrem dramatycznym a eksperymentalnym, ale mamy też, kocham balet Ramony Nagapczyńskiej, ale też produkcje zagraniczne i tutaj myślę, że robi się bardzo ciekawie, bo jest na przykład spektakl pod tytułem Swiping Right Anny Welent. I ona zrobiła spektakl o trudach randkowania w internecie, a konkretnie o tym odcinku trudów randkowania w internecie, który wiąże się z natrafianiem w aplikacjach na konserwatywnych mężczyzn. Jest o tym książka też. A no to można sobie zrobić taki podwójny, taką podwójną przygodę, przeczytać książkę i pójść na spektakl. Myślę, o randkowaniu że... w internecie w teatrze, no? Co za, za pośredniczenie? N no właśnie w teatrze, jak się okazuje, można mówić, o, można mówić o wszystkim. Finałowym pokazem tego nurtu konkursowego będzie spektakl Fakmi Mariny Otero. Hmm, która jest no, taką bardzo znaczącą artystką zagranicznych scen i ona e, zrobiła spektakl o swoim życiu, w którym inni grają ją i to jest właśnie takie performatywne, taka performatywna praca, e, bardziej eksperymentalna, która też na pewno zainteresuje publiczność. Kontrapunkt w Szczecinie, Teatr Współczesny i Teatr Lalek Pleciuga, co gwarantuje nam, że zarówno zmierzymy się ze spektaklami dla dorosłych, jak i dla Dzieci i młodzieży. Tak jest, dokładnie tak jest. Jedziesz? Jadę. To, co też jest, wydaje mi się, może zaciekawić i zachęcić osoby spoza Warszawy, to, że w tym pierwszym tygodniu kontrapunktowym, czyli tym, który właśnie się zaczyna, będzie można obejrzeć spektakle taki szczeciński showcase, czyli nowe premiery tegoroczne Teatru Współczesnego w Szczecinie. I to jest między innymi hit sceniczny, czyli Wery Ipsen, Patrycji Kowańskiej, Dominiki Knapik, ale też i tutaj Myślę, że to jest taki tytuł, który przywołuje ikoniczny produkt sz szczeciński, czyli spektakl paprykarz szczeciński. Ach. Na Marcina, podstawie Marcina Limbera, na podstawie tekstu Michała Kmicika, który dostał za ten tekst nagrodę dramaturgiczną Aurora. Zobaczymy tam prawdziwe puszki paprykarza i tańczące, śpiewające, tańczące, śpiewające rybki. No to rybki nasze kochane. Proszę zmierzać się teraz do Szczecina. Kontrapunkt trwa do 26 kwietnia? Tak jest. Zdasz nam relację? Zdam, nawet będę korespondentką za miejscową w jego trakcie. Wspaniale, nie mogę się już doczekać. Zdradzamy trochę szczegóły przyszłotygodniowej audycji. E, będziemy w kontakcie, być może nawet zrobimy połączenie telefoniczne. Ach, czemu nie? E? Wszystko jest. Eksperyment to nasze drugie imię. Zuzanna Berend, Agnieszka Obszańska. Kłaniamy się i polecamy, ale jeszcze się nie żegnamy. Z nami teraz już, tak jak e, słyszymy Chromatics, i właśnie z tym duetem dobijemy do godziny 14, a słyszymy się tuż po 15.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 Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Winogrona czerwone bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. Lidl. To się opłaca.